Zaokuje się półki gorące Produkuje w kipkopiarnień pieniądze Nieokień zaprogramowany On tu rządzi całe bankrany A do tego co uciągnie też pociąg Nowej generacji nie przysiągnij wilgociał Ten sprzęt to publika, to jakości, certyfikat Nie do rady, to syndykat, zapłata Altafonika, zrasta, patyta, maszyna, to prototyp Zatem ma na to patent, produkt, niestereotyk Jeszcze ty, nie jedna praca, wykańczo, po fabrykata, to współpraca Czasem się opatę do jej reprodukcji. Nie dostawić do niej obsługi instrukcji, konkurencji, sabotażem dąży do samotestacji, dojdzie do, do tego drogą dedykcję, konstruktywnej konstrukcji, na wysoki obraca funkcji. Wpada w trybie trybujący, napędzający całe agregaty, stałe aparaty, robota, robotyka działająca w M, A, G, I, K. Zmęczenie materiału, nie ma prawa tytu, decyta, urządzenie, tryb urządzenia, zamówienie, peta, energię zakończenia, energię zakończenia, energię zakończenia jedna filowa to godzina, nie dżurzy, życzy by osiągnąć wydajność Czy ty, jak tak w tym mobile, nie zatrzyma się na chwilę? Źródłem <grym> siłą, siła, panie inne to dokumentacja ma produkt, wygrańca efektem końcowym, mechaniczna na pomarańcza Co na pomarańcza Co na pomarańcza Co to? na pomarańcza Co to kurwa? na pomarańcza, mechaniczna pomarańcza. Mechaniczna pomarańcza.